To są informacje Polskiego Radia 24. To Szwedzi polecą na mundial mimo dobrego meczu. Polscy piłkarze przegrali w finale baraży. Przed południem ślubowanie dwojga nowych sędziów TK. Zaproszeń do Pałacu Prezydenckiego nie otrzymało pozostałych czworo. Sąd wstrzymuje budowę sali balowej Donalda Trumpa. Zgodę na kontynuację musi wyrazić kongres. Minęła siódma. Ewelina Kamińska zapraszam. smutek i żal, ale nie ma mowy o wstydzie, mówili po meczu reprezentacji Polski ze Szwecją kibice biało-czerwonych. Podopieczni Jana Urbana przegrali wczoraj 2 do 3 w finałowym meczu barażowym o Mistrzostwa Świata, a to oznacza, że biało-czerwoni nie pojadą na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Decydująca bramka padła wczoraj w 88 minucie.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 Dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć dziś ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przed południem mają pojawić się tam Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Polityczne komentarze na ten temat zebrała Klaudia Wróblewska.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 więc prezydent Karol Nawrocki nie powinien odbierać od nich ślubowań. Oceniam całą sytuację doboru sześciu osób jako próbę zawładnięcia niezależną instytucją od rządu Donalda Tuska, czyli Trybunałem Konstytucyjnym. Magdalena Będkowska to kandydatka zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Dariusza Szostka natomiast zaproponowała Polska 2050. O ten temat będziemy pytać też gości poranka. Tuż po informacjach Roch Kowalski porozmawia z Łukaszem Rzepeckim z Konfederacji, a po ósmej naszym gościem będzie Marek Sawicki z PSL. Dla wielu Izraelczyków kara śmierci jest nie do przyjęcia, mówi analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Izraela i Palestyny Michał Wojnarowicz. Kneset uchwalił ustawę przewidującą karę śmierci dla palestyńczyków skazanych za przeprowadzenie ataków terrorystycznych. Ustawa ma wejść w życie zaraz po jej ogłoszeniu, ale nie jest przesądzone, że tak rzeczywiście się stanie jest sprawa szansa, że ta ustawa zostanie uznana za niekonstytucyjną, ponieważ jest dość dziura, jeśli chodzi o chociażby kwestie prawa międzynarodowego i kwestie związane chociażby z statusem właśnie zachodniego brzegu. Jakby narzucanie ustawą dla nieobywateli Izraela, czy ogólnie no, kolizje z aktami wyższymi w konstytucji. do wydania wyroku niepotrzebna jest jednomyślność sędziów, wystarczy zwykła większość głosów. Wykluczone jest też prawo do apelacji. Przepisy o powrocie kary śmierci forsowane przez skrajną prawicę w Izraelu krytykują państwa europejskie oraz obrońcy praw człowieka. W informacjach Przenosimy się za ocean, federalny sędzia nakazał wstrzymanie przez Donalda Trumpa budowy sali balowej przy Białym Domu do czasu uzyskania zgody kongresu. Prezydent USA zareagował na te decyzje w swoim stylu. Więcej o tym z Waszyngtonu, Marek Wołkuski.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 Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. W informacjach wracamy jeszcze do kraju. W Warszawie coroczną wędrówkę z łazienek do Wisły rozpoczynają nurogęsi. Ptaki wyprowadzają młode z parku do rzeki przez ruchliwą Wisłostradę. Pierwsze patrole są już w gotowości, mówi rzeczniczka zarządu Zieleni Karolina Kwiecień Łukaszewska.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 O poranku przymrozki w centrum i na północnym zachodzie kraju w Łodzi termometry pokazały nawet 3 stopnie na minusie. Miejscami możliwe też mgły. Najwięcej chmur dziś na wschodzie i południowym wschodzie, tam też możliwy deszcz. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia przeważnie od 9 do 13 stopni. W górach możliwy dziś silny wiatr. 7.06 na zegarach.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 Środa, pierwszy dzień kwietnia 2026 roku, trwa poranek w Polskim Radiu 24. Środowy poranek, jeszcze raz się z Państwem serdecznie witamy. Pryma aprilis dzisiaj, więc proszę komuś spłatać jakiś przyjazny i mało mało niebezpieczny figiel. 91 dzień roku przed nami. Słońce nam towarzyszy od 6.08 do 19.10, a imieniny obchodzą Grażyna, Zbigniew, Hugon, Irena i Katarzyna. Najlepsze życzenia Państwu przesyłamy. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Łukasz Rzepecki z Konfederacji z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Co powinien zrobić prezydent w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego? No, dzisiaj przyjmuję ślubowanie od, od dwóch. Dwojga. Od dwojga. sędziów. To jest z jednej strony, moim zdaniem, ukłon w kierunku, i z dobrej woli, w kierunku. Um, polityków, czy środowiska Polski 2050 i Polskiego stronnictwa Ludowego, abstryczek w nos w kierunku Donalda Tuska. No bo jak wiemy, tych sędziów, którzy zostali um, przegłosowani przez Sejm i przeszli ten pierwszy etap procedury wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, no to ta pozostała czwórka wywodzi się ze środowiska, czy bardzo blisko współpracuje ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej, pan Markiewicz, e, czy e, pan Taborowski. E, Jeszcze to są, dwie osoby. To, są, tak. tak, to są e, sędziowie, którzy e, wywodzą się z justycji, czy bardzo blisko współpracowali z e, byłym e, ministrem e, sprawiedliwości, czyli Adamem Bodnarem Czyli myśli pan, że to był bardzo świadomy wybór? Sędziów, który, od których prezydent odbiera to, to, to ślubowanie dzisiaj? Ja e, oczekiwałbym od e, pana prezydenta Nawrockiego e, dzisiaj, żeby pan prezydent e, wyjaśnił. Dlaczego? E, tylko od dwóch e, m, kandydatów na sędziów e, m, Trybunału Konstytucyjnego e, Odbiera ślubowanie, a nie od e, całej e, szóstki, to po pierwsze, a po drugie w mojej ocenie to jest przede wszystkim e, Taki ruch na to, żeby Trybunał Konstytucyjny działał w pełnym składzie, bo pamiętajmy, że dzisiaj on nie działa w pełnym składzie. Dzisiaj jest tylko dziewięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby był pełny skład, który rozstrzyga chociażby spory kompetencyjne, rozstrzyga, czy umowy międzynarodowe są zgodne z konstytucją, czy rozstrzyga ustawy w trybie prewencyjnym zgłoszone do Trybunału Konstytucyjnego, czyli niepodpisane i wniesione do Trybunału Konstytucyjnego przez Pana Prezydenta głowę państwa, no to wymaga liczba 11 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Okay. To jest to jest, myślę, dobry ruch w tym względzie, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął wreszcie działać. My jako Konfederacja uważamy, że powinniśmy pójść jeszcze dalej, powinniśmy pójść w kierunku resetu konstytucyjnego, żeby zaproponować czy wypracować ponad podziałami poprawki do konstytucji i wybór trzech piątych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, do Sądu Najwyższego, do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby w końcu organy władzy sądowniczej funkcjonowały należycie i żeby przede wszystkim obywatele mieli pełny dostęp do tych instytucji ale także i w kontekście rozstrzygania przez te instytucje ich spraw. To usystematyzujmy, bo miałem trzy myśli w trakcie pańskiej wypowiedzi. Pierwsza jest taka, czy jest pan sobie w stanie wyobrazić uzasadnienie prezydenta dzisiaj, które usprawiedliwiałoby właśnie wybór dwóch spośród sześciorga, dwójka spośród sześciorga sędziów? Być może pan prezydent Karol Nawrocki coś więcej wie. Na temat tych osób i dzisiaj przedstawi opinii tak, to publicznej to czy pytanie, czy prezydent, taką informację. Ja nie mam takich informacji. Ma prawo do decydowania, w sensie, czy prezydent jest e, uczestnikiem procedury wyboru sędziów. Tak, prezydent jest uczestnikiem wyboru ma sędziów prawie, na, ostatnim, ma... na, na ostatnim etapie, bo przecież przed nim kandydaci na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego składają ślubowanie i on odbiera m, od nich ślubowanie, więc tak, jest uczestnikiem e, wyboru sędziów. Nie ma żadnej innej drogi, panie redaktorze. To są mrzonki, e, którzy opowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy, że przed marszałkiem Sejmu... Nie, nie. Nie, okay, ja nie, można dokonać, pytanie, to czy... będzie wadliwy wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli politycy Koalicji Obywatelskiej chcą po raz kolejny powtórzyć ten sam manewr z 2015 roku, kiedy zapoczątkowali... Em, chaos w Trybunale Konstytucyjnym, to są na bardzo dobrej tu, drodze. Tu jest, wiele, nie, tu jest wiele nieścisłości, także po stronie koalicji rządzącej, bo na przykład trzech sędziów, od których prezydent Andrzej Duda nie odbierał ślubowania, nie wykorzystywało drogi notarialnej czy przez marszałka Sejmu i kadencje dobiegły końca, oni nigdy do Trybunału nie weszli. Natomiast e, pytałem bardziej o to, czy prezydent ma prawo decydować po decyzji Sejmu, po wskazaniu Sejmu i wyborze kandydatów przez Sejm, który ostatecznie, czy prezydent jest drugą instancją w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Przepisy prawa mówią, że prezydent e, powinien niezwłocznie e, przyjąć e, ślubowanie, e, natomiast... A jeżeli no, nie ma możliwości wyboru od kogo. Natomiast to robi, niezwłocznie przyjmuje od dwóch. A czy od, czt od czterech e, osób nie i pytanie jest dlaczego i... E, e, no, oczekuję od pana prezydenta, że dzisiaj opinii publicznej przedstawi taką informację, bo ja nie mam e, takiej wiedzy. Dlaczego nie? Ja pod względem prawnym mówię, że to jest dobry ruch z tego względu, że Trybunał Konstytucyjny w końcu będzie funkcjonował w pełnym składzie i będzie miał e, możliwość rozstrzygania bardzo szereg e, i nowych, starych, no, takich, których powinien zawsze mieć, ale kompetencji, których na dzisiaj nie ma, jak chociażby spór kompetencyjny pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa, czy w, w kontekście politycznym, że to jest gest dobrej woli w kierunku Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Jasne. Czy to jest jakaś metoda polityczna? Czy to jest jakiś daleko idący zabieg polityczny, który ma na celu doprowadzić do przyspieszonych wyborów, tego nie no wiem. Właśnie, właśnie ale jeżeli, ten, ten jeżeli ta tak, jeżeli tak miałoby pan... być, to ja bym się cieszył, bo rząd Donalda Tuska jest rządem fatalnym i każdy dzień tego rządu to jest dzień niespełnionych okay. obietnic e, dla Polaków. Tylko ta perspektywa, którą pan rysuje, to znaczy ta perspektywa doprowadzenia do pełnego składu w Trybunale Konstytucyjnym. Ona dzisiaj nastąpi. To prawda, ale gdyby taka była motywacja prezydenta, no to ona byłaby ściśle polityczna. To znaczy prezydent chciałby Dokoptować członków trybunału, żeby uzyskać pełen skład, ale jednocześnie nie dopuścić do tego, żeby to koalicja rządząca czy kandydaci wskazani przez koalicję rządzącą mieli w trybunale większość. Jak pan redaktor wie, to Sejm wybiera. Ym sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, tak, członków na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, więc to jest wybór polityczny i wszystkie kluby parlamentarne zgłaszają swoich kandydatów i niejako oni są kandydatami politycznymi, więc ten wybór jest polityczny i pan prezydent, ja tak to odczytuję, dzisiaj, no... Politycznie rozgrywa to. To są, polityczne, to są polityczne szachy. W mojej ocenie pytanie z jakim skutkiem? Na pewno skutkiem takim, że Trybunał Konstytucyjny zostanie odblokowany i jako zwykły obywatel cieszę się. Bo chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny działał dla obywateli, żeby był tym organem i tym sądem, bo on jest najwyższym sądem i najważniejszym sądem w Polsce, żeby obywatele mogli zgłaszać swoje wnioski, swoje uwagi, swoje zastrzeżenia do Trybunału Konstytucyjnego, a, try a sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, żeby w myśl prawa i na zasadach prawnych wydawali wyroki ja tu, e, jak najbardziej z korzyścią dla obywateli. Tu się z panem zgadzam, że to jest to są polityczne szachy. Myślę, że też dlatego prezydent otoczenie prezydenta zasygnalizowało wcześniej, że prezydent się wypowie w sprawie sędziów Trybunału, żeby przez przypadek Włodzimierz Czarzasty wcześniej nie zorganizował żadnej uroczystości w Sejmie. Zostawmy ten temat, bo trochę wróżymy z fusów, do, do przynajmniej do tej godziny 11 czy 11.30. Porozmawiajmy o cenach paliw. No, bo mamy sytuację nadal napiętą na Bliskim Wschodzie. Brak perspektywy na to na razie, żeby ceny się ustabilizowały na rynkach światowych. No, a do końca czerwca zegar tyka, jeśli chodzi o tę tarczę rządową, nazwijmy ją w ten sposób. No, to jest taka fikcyjna tarcza rządowa to jest tarcza na święta. Gdyby nie było święto, Donald Tusk nie podjąłby żadnej reakcji. Zwlekał miesiąc czasu wyłupił z kieszeni obywateli 2 miliardy złotych, a kiedy zbliżają się święta i wie, że będą Polacy o tym rozmawiać, bo to do, dotyka każdego z nas, całą branżę transportową, całą branżę spożywczą, wszystkich Polaków, to wymyślił na chybcika tani slogan no nie panie premierze, jeżeli rzeczywiście pan by chciał obniżyć ceny paliw, to skorzystałby pan z ustawy zaproponowanej przez polityków Konfederacji już, już w 2021, a przypomnianą od razu w marcu w 2026 roku, czyli tanie paliwo, gdzie my chcemy, żeby zlikwidować całkowicie opłatę paliwową, zlikwidować całkowicie opłatę emisyjną, obniżyć podatek VAT, obniżyć akcyzę, żeby realnie i na stałe Polacy płacili zdecydowanie mniej za paliwo, a nie e, tylko i wyłącznie regulować codziennie e, ceny e, e, Akcyzę przez, pan... akcyzę przez dwa tygodnie yy, podatek VAT do końca czerwca a później to zobaczymy no tak ja później się to już zgadzam, później, że to było populistyczne później ja to już generalnie niech Polacy zostaną ja, ja sami z z Panem zgadzam że to ze było sobą, z tymi populistyczne problemami. tylko że gdyby rząd tego nie zrobił nawet na święta to dopiero wtedy byście krzyczeli jako opozycja tak, bo my krzyczymy, jeżeli rząd robi źle, ja, a, robi, ja wiem, a ty, źle, wie pan robi wszystko. Ja nigdy nie było dobrego... Pan, było. Zmierzam do, do tego, że... Proszę mi dać do końca... Dobre rozwiązanie. Zmierzam, nie, nie, nie. Zmierzam do tego, że nie było dobrego momentu na wprowadzenie tego rozwiązania. Wprowadzenie go za wcześnie... No, mogłoby, mogło szkodzić tym, że, że, że wyczerpiemy się z zasobów i z możliwości na ochronę. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że nawet teraz wprowadzenie, tej, wprowadzenie tych zmian to też było za wcześnie, że nie jesteśmy gotowi na to, żeby te osłony utrzymywać przez pół roku, a co jeśli ceny na światowych rynkach utrzymają się na wysokim poziomie na przykład do listopada, co wtedy? W naszej ocenie był ten moment, to był rok 2021, bo wtedy była pandemia koronawirusa, już wtedy politycy Konfederacji zgłaszali takie pomysły, wtedy to się nie udało, no bo... Wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie słuchało polityków Konfederacji, tak samo jak teraz politycy Platformy nie słuchają polityków Konfederacji, kiedy w marcu od razu już zaproponowaliśmy te rozwiązania, które przedstawiłem, one byłyby przede wszystkim z korzyścią dla obywateli. Dlaczego? Dlatego, że nie przez ten miesiąc rządzący nie wyciągnęliby dwóch miliardów z kieszeni Polaków, to po pierwsze. Po drugie, nie wprowadzaliby złych mechanizmów odnośnie cen maksymalnych, idąc drogą Wiktora Orbana. No, ja jestem zdziwiony i strzekowany, że Donald Tusk wzoruje się na Wiktorze Orbanie, którego tak bardzo mocno krytykuje, ale wiemy, że Donald Tusk jedno mówi, drugie robi, że w najbliższym czasie może doprowadzić do sytuacji, że nie będzie paliwa na stacjach benzynowych, że doprowadzi do tego, że będzie turystyka paliwowa, że y, będą y, regulacje odnośnie czym... y, ile Polacy mogą zatankować na stacjach benzynowych. Dlatego my jako Konferencja się z tym nie zgadzamy, okay. bo to nie pomoże, a wręcz doprowadzi do y, inflacji y, i do y, załamania polskiej gospodarki. No tak, tylko że tutaj z drugiej strony pojawiają się argumenty, że brak reakcji jeszcze szybciej doprowadziłby do inflacji i do spirali płacowo-cenowej, płacowo to znaczy pod, stałe podwyższanie się cen paliwa doprowadziłoby do podwyższania cen w ogóle produktów, a w ślad za tym no, do wyższych żądań płacowych. Oczywiście, też to jest wspomniał? naturalne, dlatego, dlatego mówię, że od razu jak tylko ten konflikt powstał, powinniśmy przyjąć projekt konfederacji, likwidacja opłaty paliwowej, ta opłata obowiązuje, mhm. likwidacja opłaty emisyjnej, ta opłata obowiązuje, um, Zmniejszenie podatku VAT, zmniejszenie akcyzy okay, dobra. i to by Ale, realnie panie, jak, wpłynęło na obniżenie cen paliw. Dlaczego dzisiaj Polacy byłby, a płacą byłby, podwójny podatek? A gdyby wy, z jednej emili... strony VAT, a, a z drugiej gdyby, strony te dwie no dobrze, opłaty. To teraz już teraz koszt miesięczny tego zabiegu rządu to miliard sześćset milionów złotych. Jaki byłby koszt, gdyby doprowadzono do postulowanej przez konfederację rezygnacji z opłaty paliwowej i z opłaty emisyjnej? te pieniądze by zostały w kieszeniach podatników, więc nie byłby Pani żaden koszt, bo te pieniądze dalej by zostały wpompowane w polską gospodarkę, bo Polacy, jeżeli mieliby e, więcej pieniędzy w kieszeniach, e, swoich kieszeniach, to by wydawali więcej. Konsumpcja by rosła, więc generalnie te pieniądze by zostały dalej w gospodarce, więc to nie byłby żaden koszt, a wręcz zysk. E, I Polacy byliby zadowoleni i to nie był tylko i wyłącznie czysty zabieg e, pr na I, święta, który ma, zaproponował. Pewność. Pod szumną nazwą premier Donald Tuske Ja nie i jestem ekonomistą, nie mam wyliczeń przed sobą, ale nie mam też pewności, że wzrost konsumpcji wskutek, e, wskutek niższych cen paliwa zrekompensowałby podatkowe straty do budżetu państwa. Proszę, proszę mi wierzyć, że te wszystkie wyliczenia były tak przygotowane, że to nie, byłby żaden, to nie, byłby, to nie byłaby żadna strata, bo jak można nazwać stratą e, sytuacji, kiedy w kieszeniach obywateli zostaje więcej pieniędzy. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie zysk. To na koniec. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że w sondażach widać już pierwszy efekt Czarnka, chociażby... Sp... No to proszę od razu komentarz. Bo ten... No proszę mnie nie rozśmieszać, przecież minister czarny nie zrobił nic będąc w opozycji, żeby był zauważalny jego efekt. No Prawo i Sprawiedliwość chyba twierdzi, że wystarczyło, że się pojawi. No Prawo i Sprawiedliwość w 2023 mówiło, że będzie miało ponad 40% poparcia. Dzisiaj jest w opozycji, więc no tyle, tyle... Um... Piarowcy, Prawa i Sprawiedliwości mówią, oni mają bardzo dobre żarty. Ja myślę, że y, zły moment wybrali. Dzisiaj powinni to y, przedstawić jako dobry, y, pryma aprilisowy y, żart polityczny. Ale chce mnie pan przekonać, że naprawdę nie ma żadnej obawy po stronie Konfederacji, że część, jak kiedyś mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, zbłądzonych czy wyborców, którzy zabłądzili do Konfederacji, powróci do Prawa i Sprawiedliwości? Przecież Konfederacja powstała na bazie rządów Prawa i Sprawiedliwości, złych rządów tego ugrupowania. E... Dzisiaj mamy jeszcze gorsze rządy Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska, więc nie obawiam się, robimy swoje. Sławomir Męcen rusza w najbliższym czasie w trasę od 21 kwietnia i z projektem 27, który rozpoczęliśmy już kilka tygodni temu, gdzie obywatele mogą zgłaszać swoje pomysły programowe i rozpoczynamy cykl spotkań z wyborcami na terenie 16 powiatów i dodatkowych e, dwóch miast, czyli na terenie całej Polski. I tak samo e, w kontekście trasy Q&A e, ze Sławomirem Mencenem, Bo w czasie kampanii wyborczej, gdzie Sławomir Mencen e, podróżował ja rozumiem, to... e, od północy do południa, to od zachodu sprawdziło. do wschodu, e, nie było czasu na takie, e, na taką spokojną, merytoryczną rozmowę. Tu będzie czas. Wszyscy będą mogli Ostatnie zadać pytanie. pytanie Sławkowi. Także my się niczego nie boimy. E, walczymy każdego dnia o głos Okay. Polaków. Przedstawiamy swoje konkretne projekty ustawowe i liczymy ja na i to... i tak daję tu Panu dużo przestrzeni że na zaprezentowanie mogli je wdrożyć w najbliższym czasie w życie. Na koniec muszę zapytać o sytuację Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Czy ona jest jeszcze europosłanką Konfederacji? Tak. Nie rozstała się z partią? Konfederacja to twór dwóch ugrupowań. Z jednej strony Nowej Nadziei, z drugiej strony Ruchu Narodowego, i przez to, że przeszła z jednej frakcji w Parlamencie Europejskim do drugiej frakcji, to automatycznie sama wykluczyła się z nowej nadziei. Natomiast w Konfederacji jest, bo współpracuje z ruchem narodowym, a ruch narodowy współtworzy Konfederację, więc jeżeli pan mnie pyta, czy jest dalej w Konfederacji, tak, wspiera Konfederację jest w Konfederacji. Sama deklaruje, że będzie startować w najbliższych wyborach parlamentarnych z list Konfederacji. Której konfederacji? To, to, to bardzo dobrze. Konfederacja jest jedna, więc bardzo się cieszymy, że jest z nami. To jest bardzo merytoryczna osoba. Ja pamiętam kiedy dołączałem do e, Sławomira Mencena, do tej trasy 2 maja w hmm. moim mieście, w którym się urodziłem w Zgierzu, to Ewa Zajączkowska była, wspierała Sławomira Mencena, jeździła ze Sławkiem po całej Polsce, a wcześniej jak przypatrywałem się jeszcze z Pałacu Prezydenckiego m, kampanii do Parlamentu Europejskiego m, Konfederacji, to wtedy Sławomir Mencen bardzo mocno wspierał Ewę Zajączkowską, która zrobiła świetny wynik z drugiego miejsca, m, przeskakując jedynkę, właśnie dzięki również Sławomirowi Mencenowi. Więc to był bardzo zgrany duet i myślę, że on będzie również m, m, bardzo silny i mocny w najbliższych wyborach parlamentarnych i jeszcze wiele dobrego się m, okay. wyda dla Konfederacji. Ja coś czuję, że tam jest drugie dno, ale powiedzmy, że na potrzeby tej rozmowy jestem usatysfakcjonowany. Mam nadzieję, że słuchacze również. Nie dojrzałem Łukasz, drugiego dnia. więc generalnie Rzepecki. to jest naprawdę silna drużyna e, i Konfederacja już, już, jest naprawdę już bardzo już. wartościową ekipą. Bardzo dziękuję. Łukasz Rzepecki z Konfederacji. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do zobaczenia. dobrego. Dziękuję. 24 pytania. Rozmowa polityczna.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 Dobrze, dziękuję bardzo. to jeszcze żegnaliśmy się z Łukaszem Żepeskim z Konfederacji. Czas na przegląd prasy. Przegląd prasy. Łukasz Rzepecki, z Łukaszem Rzepeckim rozmawialiśmy o cenach paliw. Rząd nie wyklucza blokla, blokady, tak pisze Andrzej Kublik na pierwszej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. Niższe ceny paliw to nie obietnica, to fakt, stwierdził Miłosz Motyka na konferencji prasowej i nie wykluczył wprowadzenia zakazu sprzedaży paliw cudzoziemcom. Takie tego typu ograniczenia gwałcą przepisy Unii Europejskiej, pisze Gazeta Wyborcza. Ostatnio Węgry i Słowacja wprowadzili wyższe ceny paliw dla cudzoziemców. Komisja Europejska już to skrytykowała, na razie nie wysuwając dalej idących zastrzeżeń. Jakby miało to wyglądać w Polsce? Paliwa w Polsce należą teraz do najtańszych w Europie. To może skłonić zagranicznych kierowców do korzystania z niskich cen paliw w Polsce, co faktycznie będzie oznaczać dotowanie ich kosztem budżetu Polski. Jak działo się? jesienią 23 roku, gdy Orlen za prezesury Obajtka gwałtownie obniżył ceny paliw przed wyborami parlamentarnymi. Motyka zapowiedział, że rząd i Orlen będą teraz monitorować skalę turystyki paliwowej i nie wykluczył wprowadzenia ograniczeń. Monitorujemy sytuację i nie wykluczamy takiego wprowadzenia bądź terytorialnie, bądź w całym kraju. Tak pisze na pierwszej stronie dzisiaj Andrzej Kublik w gazecie Wyborczej. Na pierwszej stronie Wyborczej także zapowiedź e, dzisiejszego lotu e, planowanego startu misji Artemis 2, lot w stronę Księżyca. Rozpoczęło się oficjalne odliczanie do historycznej misji Artemis II, pierwszej od ponad pół wieku wyprawy człowieka w stronę Księżyca. Tym razem astronauci nie wylądują na srebrnym globie, ale ich dziesięciodniowa misja przetrze szlaki. Zgodnie z planem start potężnej rakiety z kapsułą za załogową Orion ma nastąpić dzisiejszej nocy dokładnie 20 minut po północy czasu polskiego. Będziemy to oczywiście Państwu relacjonować w Polskim Radiu 24, także w jutrzejszym poradzie Jan Pachlowski, nasz korespondent, jest na przylądku Canaveral i stamtąd na żywo będzie patrzył, jak człowiek po raz kolejny leci w stronę Księżyca. Co to będą za zdjęcia, drodzy państwo? Już warto czekać. D półtorej minuty tylko pozostało do 7.30. Za chwilę informacje, a po nich Krzysztof Kuzak i wrócimy jeszcze do kwestii niestety porażki polskiej reprezentacji w meczu ze Szwecją i utraty nadziei na niestety mundial w Ameryce w tym roku. Ewelina Kamińska jest już w studiu, też załamana i smutna po no, tym niestety. wyniku. No tak to, tak to bywa. No niestety, a ja zarwałam noc, żeby to oglądać. Wieczór chyba chciałaś powiedzieć, no, ale z naszej, to perspektywy, już, z naszej to perspektywy to już, to już noc. noc. Rzeczywiście. Jak to śpiewała chyba Maryla Rodowicz, piłka jest jedna, bramki są dwie. <głos> 7.29, zaraz informacje.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 Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrowski ma przyjąć ślubowanie od dwójki z sześciorga wybranych przez rządzącą koalicję sędziów. To Magdalena Będkowska zgłoszona przez PSL oraz Dariusz Szostek, kandydat Polski 2050. Komentował to nasz poranny gość, Łukasz Rzepecki z Konfederacji. To jest z jednej strony moim zdaniem ukłon w kierunku IG z dobrej woli, w kierunku polityków czy środowiska Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w nos w kierunku Donalda Tuska. No to ta pozostała czwórka wywodzi się ze środowiska, czy bardzo blisko współpracuje ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. Ślubowanie w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się przed południem. Po informacjach o ósmej nasz kolejny gość Marek Sawicki z PSL. Od północy obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Są o kilka groszy wyższe niż we wtorek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98, 6,81 a oleju napędowego nie więcej niż 7,66 Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą nawet do miliona złotych. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Mariusza Kamińskiego w sprawie dotyczącej tzw. willi kwaśniewskich. Prokurator generalny skierował go do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Chodzi o uzasadnione podejrzenie popełnienie dwóch przestępstw, wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Oba te czyny polegają na przekroczeniu uprawnień przez Mariusza Kamińskiego. Jako szefa CBA to przekroczenie uprawnień miało polegać na wielokrotnym wnioskowaniu lub zarządzaniu czynności operacyjnych pomimo braku ustawowych przesłanek faktycznych i prawnych. Na przedstawienie zarzutów europosłowi potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego. Andrzej Dąbrowski, Kasia Lins, Kasia Stankiewicz, Barbara Wrońska, Reniusis, Waluś Kraksa Kryzys oraz zespół Metro wystąpią podczas koncertu ustawiony konkurs piosenki. To będzie jedna z atrakcji 64. urodzin radiowej trójki, podobnie jak przed rokiem gospodarzem wieczoru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie Artur Andrus. Reniusis przyznaje, że to bardzo ważne dla niej wydarzenie łam się grać utwory, które leciały w trójce na pianinie i to był taki mój świat tylko dla mnie. Ja czekam na występ pana Andrzeja Dąbrowskiego, bo naprawdę mam wielki sentyment dla jego twórczości, dla jego głosu i dla jego historii i życia i mam nadzieję, że uda nam się również spotkać z innymi artystami. Początek koncertu o 18.00. Transmisja na antenie Trójki, a także w streamingu wideo na stronie internetowej oraz kanale YouTube stacji. Chmurno i z opadami deszczu tylko w sześciu województwach. W opolskim, e, Dolno... w opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Nie wiem, czy było ich dokładnie sześć, ale tylko w na tym obszarze kraju pogoda będzie raczej niesprzyjająca. Na pozostałej części, czyli w centrum, na zachodzie i północy, będzie nieco mniej chmur i więcej słońca oraz wyższa temperatura. 10-13 stopni w centrum, 12 stopni na zachodzie, tyle samo na wschodzie, a na południu, czyli tam gdzie pochmurno i deszczowo, maksymalnie 9 stopni, najchłodniej na Podkarpaciu 6 i 2 stopnie na Podhalu. 7.34, Krzysztof Kuzak. Dzień Witam dobry ponownie. ponownie. No i wracamy do meczu. Dobre spotkanie w wykonaniu Polaków, no ale to Szwedzi zagrają na piłkarskich mistrzostwach świata. W decydującym awansie na mundial meczu biało-czerwoni przegrali na wyjeździe z drużyną trzech koron 2 do 3 a rozczarowania. Takim wynikiem nie krył selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban.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 Każdy sobie chyba z nas zdawał sobie z tego sprawę, że robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Zadecydowały na pewno, że tak powiem, no jakość, błędy idealne, szczęście. Możemy teraz wszyscy tutaj mówić sobie. Szkoda, szkoda, bo, bo uważam, że na pewno gdybyśmy doprowadzili do dogrywki, to, to byśmy ten mecz wygrali. Przegrał zespół lepszy, lepszy na boisku. No i tyle, no na koniec dnia sport mm, bywa brutalny. No oczywiście z naszej perspektywy, bo Szwedzi są zachwyceni, no ale tak jak i nasi południowo-zachodni sąsiedzi. Po 20 latach Czesi wracają na Mundial. FU-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 W fazie grupowej Mistrzostw Świata Czesi zmierzą się z jednym z gospodarzy turnieju, Meksykiem, a także RPA i Koreą Południową. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Na mundial pojadą także zawodnicy Bośni i Hercegowiny. Ta drużyna także w konkursie jedenastek okazała się lepsza od Włoch. Turcja wygrała z kolei z Kosowem 1 do 0. W Meksyku rozgrywane były baraże interkontynentalne. Demokratyczna Republika Konga wygrała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 Drużyna Resowi na ćwierćfinale zakończyła zmagania w Lidze Mistrzów. Rzeszowianie po raz drugi przegrali z Ziratem Ankara 0-3, tym razem na wyjeździe. Dziś mecz Bogdanki-Lublin z projektem Warszawa, a jutro Warta Zawiercie zagra z włoskim zespołem lube Witanowa. I o tym opowiadał Państwu Krzysztof Kuzak. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Zajemnie. 7:40 już prawie na zegarach. Mamy połączenie z Kamilem Zalewskim. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, witam serdecznie. Kamil jest przede wszystkim reporterem, korespondentem Polskiego Radia w Wilnie na Litwie, a obecnie w Mariampolu. Obecnie w Mariampolu, tak. Co tam, Co tam robisz? robisz? sprawdzam ceny paliw, można powiedzieć. Jadę w kierunku polskiej granicy, sprawdzić przy okazji, czy Litwini rzeczywiście za chwilę ruszą w tak zwaną turystykę paliwową, o czym oczywiście od rana informujemy, o tym, że może do czegoś takiego dojść, tym bardziej, że te ceny paliw na Litwie są zdecydowanie wyższe niż obecnie w Polsce. Tutaj na tej stacji paliwowej, na której zatrzymałem się w Mariampolu, cena 95. piątki i wynosi około euro 80. No, w przeliczeniu to będzie grubo ponad chyba 7,50, jeżeli dobrze liczę, a cena diesla to 2,20 tutaj ona dobija już do prawie 10 zł w przeliczeniu. Litwa ma kilka pomysłów, chociaż trzeba przyznać, że chyba na razie nie działają one tak dobrze. Kilka pomysłów, jak te, walczyć z tymi wysokimi cenami paliw. Dwa tygodnie temu rząd Litwy zobowiązał spółkę Orlen Lietuwa do zmniejszenia zapasów ropy 80 tysięcy ton, a także natychmiastowego skierowania tej ilości na rynek. Już wtedy wiceminister energetyki podkreślał, że uwolnienie części zgromadzonych rezerw paliw jest elementem szerszej międzynarodowej reakcji mającej na celu stabilizację dostaw oraz ceny ropy, a także jej produktów. No można powiedzieć, że to jedna z opcji, którą litewskie władze wykorzystały i o czym mówiła na konferencji prasowej premier Inga Ruginienie. Podkreśliła jednocześnie, że jeszcze w tym tygodniu jej gabinet zdecyduje o obniżeniu akcyzy na olej napędowy. Działamy w bardzo podobnym kierunku co Polska. Każde państwo wybiera najbardziej efektywne środki, jakie może zaproponować na swoim rynku krajowym. Polska jeszcze nie przetestowała swoich rozwiązań, dlatego w mojej opinii jest za wcześnie, by mówić w jakim stopniu te środki mogą krótkoterminowo obniżyć ceny. No, tutaj trzeba podkreślić, że jeżeli parlament zatwierdzi tę propozycję, to cena diesla może spaść o około 6 centów na litrze, czyli jakieś 30 groszy. Czyli biorąc pod uwagę obecne ceny, trudno powiedzieć, czy zadowoli to litewskich kierowców. Na stacji paliwowej tutaj na Litwie rozmawiałem z panią Tatianą i pytałem ją, co sądzi na ten temat oraz czy planuje wyjazd do Polski, by zatankować. Ludzie z Litwy pojadą na pewno kupować tańsze paliwo do Polski, tak jak wcześniej jeździli tam na zakupy. Różnica w cenie była naprawdę duża. Było to odczuwalne. Ja też zastanawiam się, co teraz robić, bo mamy dwa samochody i chcę, aby mąż jeden z nich sprzedał. I Takie dylematy zaczynają dominować również w mediach, również w komentarzach w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy tych mediów podkreślają, że jak tak dalej pójdzie, to ta różnica w cenie oleju napędowego między Litwą a Polską może wynieść nawet jeden euro. Dodam, że wycieczka z Wilna do Suwałk, czy, czy nawet do Sejn przy granicy z Litwą, aby zatankować. No, niekoniecznie może być jeszcze opłacalna, bo to mniej więcej taka odległość głos jak z Warszawy do Białego Stoku. No może właśnie w połączeniu z zakupami będzie warto przyjechać do Polski, ale mieszkańcy na przykład właśnie przygranicznych miejscowości mogą się na to skusić, co sprawdzę jeszcze dzisiaj przed południem, bo zamierzam zapytać, jeżeli spotkam oczywiście Litwinów, zamierzam zapytać o to ich w suwałkach na jednej ze stacji paliwowych. No i na koniec jeszcze powiem, że innym pomysłem litewskiego rządu jest na to, żeby walczyć z wysokimi cenami paliw jest obniżenie cen biletów na przejazdy kolejowe. Od dzisiaj po całej Litwie można jeździć pociągami z 50% zniżką. Minister komunikacji Jurastamińska wskazał, że przeciętne wydatki gospodarstw domowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrosły o około 20 euro miesięcznie. Dodał, że według szacunków z tej zniżki na przejazdy kolejowe może skorzystać nawet 1,2 mln pasażerów. No to chociaż tak możemy... I nie jako Lidźwinom zadośćuczynić, zrekompensować, po prostu wsiąść w litewskie pociągi. Bardzo serdecznie. No można wsiąść, tym bardziej, że jeden z tych pociągów, no tutaj przez Mariampol właśnie przejeżdża. Ten, który jedzie właśnie do z Krakowa, przez Warszawę, do Kowna i dalej do Wilna. Oczywiście. Kamil Zalewski, bardzo Ci dziękujemy. Kolejne relacje Kamila w dalszej części programu. Maciej Jastrzębski teraz z nami, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Cześć Macieju. Dzień dobry, witam. Ukraina proponuje Rosji zawieszenie broni na czas świąt wielkanocnych. Rosja odpowiada, że życie pokaże, czy będzie czas rozejmowy, czy nie. Kontakty ukraińsko-rosyjskie w sprawie zawarcia pokoju od miesiąca są minimalne. Ostatni raz grupy negocjatorów spotykały się w lutym, ale słyszałem, że do stołu negocjacyjnego mają wkrótce powrócić. To wkrótce to może trwać i trwać, nie wiadomo jak długo, ale tak zróbmy po amerykańsku step by step. W poniedziałek Władimir Zeleński zaproponował rozejm na święta, jeśli nie całkowity, to chociaż rezygnację z atakowania infrastruktury energetycznej. We wtorek rzecznik Kremla mówi, że nie wie, co z tą propozycją będzie, bo ma za mało danych. Dmitry Pieskow wymijająco dodał, że jeśli Ukraina chce przerwania działań zbrojnych, to niech po prostu zgodzi się na warunki pokojowe. We wtorek też Władimir Zeleński ujawnił, że Moskwa zażądała szybkiego, szybkiej decyzji o pokoju, bo jak nie, to za dwa miesiące będzie za późno. Takie rosyjskie ultimatum bez pokrycia, żeby zrobić wrażenie i nic więcej, tak mówi Telewizji Deszcz Ukraiński, deputowany Roman Kostenko. Traktujemy to jak starania Rosji o zajęcie bez walki części naszych terytorium. Tylko w 2025 roku, tracąc setki tysięcy żołnierzy, zajęli raptem 16% ziem, które wchodzą w skład regionów już częściowo okupowanych. Jak to się mówi, jeśli starczy Wam sił, to pokażcie, co potraficie. Przychodźcie i zabierajcie. A negocjacje pokojowe leżą. Są ukraińsko-amerykańskie rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa i rosyjsko-amerykańskie o współpracy gospodarczej. Nie ma trójstronnych rozmów o pokoju, a nawet gdyby były, to teraz nic by nie przyniosły, tak powiedział mi rosyjski prawnik opozycyjny Mark Feigin nic z tego nie będzie. Rezultat będzie zerowy, tak. dlatego, że Moskow Moskwa tylko imituje udział w pokojowych negocjacjach. W mojej ocenie dla Donalda Trumpa też korzystniej jest robić to samo. To udawane negocjacje, które nie miały i nie mają żadnego praktycznego rezultatu. Tu nie do końca się zgadzam z moim rozmówcą. Rezultat jest to uwolnieni z rosyjskiej niewoli ukraińscy żołnierze, cywile i dzieci. To samo w sobie jest wartością dodaną. Co do zawieszenia broni, wydaje mi się, że musimy na coś konkretnego poczekać do maja, może do czerwca. Rosjanie chcą zacząć wiosenno-letnią ofensywę i nie usiądą do rozmów, jeśli nie przekonają się na własnej skórze, że znowu dostali po łapach. Ukraińcy są sceptyczni co do negocjacji pokojowych i wciąż największym zaufaniem, jak się okazuje, darzą swoich żołnierzy, o czym zresztą mi opowiadali. Nie, ja w sumie nie będzie szybkiego końca wojny. Wątpię w to. Na razie nie mam nadziei na szybki koniec wojny. Zresztą, nawet żołnierze mówią, że niczego takiego nie będzie. Soldaty to a żołnierzom trzeba wierzyć, bo to oni codziennie poświęcają swoje zdrowie i życie, żeby bronić ukraińskich granic i mają bezpośredni kontakt z armią agresora, a jeśli już rozmawiamy o tych negocjacjach pokojowych i zaczęliśmy te rozmowy od tego, że być może będą wkrótce, to powiem szczerze, ja nawet nie słyszę ani z jednej, ani z drugiej strony żadnych zapewnień, że może za tydzień, może za dwa, może za trzy. Wydaje mi się, że i Kijów i Moskwa są w tej chwili na takim etapie wzajemnego badania się. To o czym już wspomniałem, badania sytuacji, gruntu, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia tej wiosennoletniej letniej ofensywy, bo zdaje się, że jedna i druga strona liczą na to, że coś w tych ciepłych miesiącach uda się wywalczyć. Odnośnie tych rozmów negocjacji pokojowych słyszałem ostatnio bardzo trafne porównanie, że z tymi negocjacjami to jest jak z teatrem. Jeśli w tym teatrze jedynym aktorem był Donald Trump, to jak z tego teatru wyszedł, to po co dalej robić przedstawienie? No jeszcze jest pytanie, kto jest reżyserem, bo według różnych teorii spiskowych na pewno jakaś grupa wpływowych ludzi na świecie. I z tym zawieszeniem pozostawiamy Państwa. Maciej Jastrzębski. Macieju, jak zawsze przyjemność to była z Tobą rozmawiać. Dzięki, Dziękuję do usłyszenia. Dziękuję pozdrawiam. A nasze studio już odwiedził, jak zawsze, właściwie nie odwiedził, bo może się rzucić tu jak u siebie. Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy saldo. Saldo, magazyn gospodarczy. Na dzisiejszy magazyn zaczynamy od cen paliw. Te dziś będą o kilka groszy wyższe niż wczoraj. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, za litr benzyny bez 95 zapłacimy maksymalnie 6,21 zł, a za litr oleju napędowego, 7,66 zł. Zgodnie z przepisami, resort energii ustala codziennie maksymalne ceny paliw. To, czy stacje się do nich stosują, będzie sprawdzała Krajowa Administracja Skarbowa. Jak mówi rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska, za naruszenia będą surowe kary. Kontrole zgodnie z ich istotą będą wykonywane u podmiotów objętych ustawą. Za niewywiązywanie się tutaj z obowiązków, czyli z przestrzegania przepisów prawa grozi kara pieniężna w wysokości miliona złotych. Przypomnijmy, cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marzę sprzedażową w wysokości 30 groszy za litr oraz podatek VAT. Tymczasem wyższe ceny paliw podbijają inflację. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 3% wyższe niż przed rokiem. W lutym wskaźnik inflacji wyniósł 2,1%. To duży wzrost Choć niższy od tego, którego się obawiano, mówi Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. To, że procesy inflacyjne nie wyglądają już tak korzystnie jak na początku roku jest oczywiście konsekwencją gwałtownego wzrostu cen paliw. Tutaj według GUS ceny paliw na stacjach w marcu przeciętnie były o ponad 15% wyższe niż w lutym. Natomiast alternatywne dane zbierane co tydzień pokazują nawet na wzrosty przekraczające 20%. Jednocześnie, jak dodaje ekspertka, wiele wskazuje na to, że ten 3% odczyt inflacji był jednorazowym wyskokiem. Oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nadal napięta, ale wprowadzone przez rząd osłony dla gospodarzy domowych w postaci obniżki stawek akcyzy VAT oraz wprowadzenie ceny maksymalnej sprawią, że ceny paliw najpewniej obniżą się w kolejnym miesiącu i inflacja też będzie wyraźnie niższa niż ta odnotowana w marcu. A pełne dane na temat marcowej inflacji GUS poda w połowie kwietnia. Pierwsza elektrownia atomowa w naszym kraju coraz bliżej. Polskie elektrownie jądrowe złożyły właśnie wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy beton zostanie wylany w 2028 roku. Według polskich władz energetyka atomowa ma stanowić istotne elementy transformacji energetycznej i wzmacniać nieza niezależność energetyczną Polski. Premier Donald Tusk podkreślił, że to drugi obok decyzji Komisji Europejskiej krok milowy na drodze powstania pierwszej polskiej siłowni jądrowej. Żeby dać wyobrażenie o skali tego przedsięwzięcia, to powiem, że ten wniosek o wydanie zezwolenia na budowę to jest 40 tysięcy stron dokumentacji projektowej. Prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk podkreślił, że to bardzo ważny dzień dla tego projektu. Trzymamy się harmonogramu i robimy wszystko, aby cała elektrownia w 1938 roku została uruchomiona. Oczywiście sam proces budowy poszczególnych bloków, trzech przypomnę, no będzie trwał około siedmiu lat, podkreślam budowy, licząc od położenia betonu pod reaktory jądrowe do momentu wybudowania elektrowni i uruchomienia, czy rozpoczęcia rozruchu elektrowni. Państwowa Agencja Atomistyki ma dwa lata na rozpatrzenie wniosku. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Serdo. A teraz w magazynie kolejna odsłona rewolucji w fakturowaniu. Od dziś z krajowego systemu e-faktur muszą korzystać wszystkie firmy, które mają miesięczne przychody powyżej 10 tysięcy złotych. Wcześniej taki obowiązek nałożono na największe firmy, choć nie obyło się wówczas bez problemów. Krajowa administracja skarbowa zapewnia, że jest gotowa do rozszerzenia funkcjonowania KSEF-u i tym razem wpadek nie będzie. Jak zaznacza szefka z Marcin Łoboda problemy, które pojawiły się w czasie uruchamiania systemu w lutym do Dotyczyły przede wszystkim logowania się przez tzw. węzeł krajowy, czyli między innymi profil zaufany, a nie funkcjonowania systemu jako takiego. Rzeczywiście na początku były problemy z profilem zaufanym, jeżeli chodzi o logowanie, natomiast elementy zostały wyeliminowane w przeciągu kilku, kilkunastu godzin i od tego czasu Logowanie odbywa się bez problemów, a poza tym przyspieszyliśmy też integrację o ponad półtora miesiąca integracji, jeżeli chodzi o węzeł krajowych, co umożliwia logowanie się do systemu również przez e Obywatelo, e dowód, a w związku z tym wszystkie te profity, które daje nam węzeł krajowy. A jak dołączyć do sefu i z niego zacząć korzystać? W przypadku najmniejszych przedsiębiorców, głównie tych jednoosobowych, jest to bardzo proste, mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infakt. Przede wszystkim powinien uwierzytelnić się w systemie. Jeżeli mówimy o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, to na stronie govpl wystarczy wpisać nasz NIP i uwierzytelnić się jednym ze sposobów, na przykład profilem zaufanym, czy też m-obywatelem. I już w samej aplikacji podatnika można wystawiać faktury, jak i również odbierasz te faktury, które zostaną nam wystawione. I tu warto dodać, że Fiskus zapewnia, iż do końca 2026 roku nie będzie kar dla przedsiębiorców, którzy będą mieli jakikolwiek problem z wdrożeniem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 A pozostali emeryci mogą oczekiwać wypłaty świadczenia 10, 15, 20 i 24 kwietnia. Będzie zbiorowy pozew przeciwko 20 największym agencjom pracy tymczasowej w Holandii. Przez dekady zaniżały one wynagrodzenia setkom tysięcy pracowników z Europy Wschodniej, w tym z Polski, naruszając unijne przepisy. Teraz fundacja Irlik Werk domaga się od ni dla nich wypłaty rekompensat. Fundacja od kilku miesięcy przygotowuje się do roszczenia zbiorowego. Jak powiedział mi jej prezes Egbert Jan Van Bell, bazuje ono na unijnej dyrektywie z 2008 roku oraz orzeczeniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, które mówią, że pracownicy tymczasowi mają prawo do takiego samego wynagrodzenia jak osoby zatrudnione na stałe umowy o pracę. Agencje nie przestrzegały istniejącego prawa. Prawdopodobnie chciały zarobić tak dużo, jak tylko się da. Ponieważ był to wyzysk na dużą skalę, fundacja zdecydowała się przygotować roszczenie zbiorowe. Zbieramy dużą grupę ludzi. Udamy się do agencji, aby negocjować ugodę. Chcemy, aby tej grupie agencje wypłaciły rekompensaty. Do tej pory na stronie zarejestrowało się ponad 12 tysięcy osób, z czego 15% stanowią Polacy. Fundacja chce, aby każda osoba dostała rekompensatę w wysokości 15% wynagrodzenia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się dość solidnymi wzrostami. Ponad 2% zyskały indeksy MWIC 40, wig 80. Z kolei WIG 20 zyskał 1,76%. Mocnymi, bo nawet sięgającymi blisko 4% wzrostami zakończyła się też sesja na Wall Street. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,70. Kurs euro wynosi 4,29, a za franka trzeba zapłacić 4,65 zł. Groszy. Reklama